Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat, ale wie pan, tak konkretnie, na bogato. Jedziemy z tym koksem. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma rzekami istniało sobie państwo. Państwo trzymane silną ręką z piętnastoma republikami związkowymi. E, o tym państwie mówiono wiele. E, dla niektórych jego sojuszników musiało ono być wyzwolicielem. Z kolei dla jego przeciwników było Imperium Zła. Państwo istniało bardzo długo, ponieważ od 1917 roku do 1991 roku i składało się z 15 łącznie republik. Aczkolwiek jego, jego ambicje sięgały szerzej, sięgały mianowicie wręcz całego globu, co miało odzwierciedlenie między innymi w symbolice tego tworu państwowego. W każdym razie historia tego państwa zakończyła się, można powiedzieć, w sposób tragiczny. Tak? W 1989 roku mieliśmy bowiem do czynienia z wiosną narodów. Czyli silnymi ruchami narodowymi w większości tych republik składających się w imperium. Tak? To były ruchy niepodległościowe, oddolne, w żaden sposób na pewno niesponsorowane, czy w nawet, nawet w, ani, w żaden sposób czy podjudzane przez, przez przeciwników tego, tego państwa. Było bardzo wiele symboli, tak? między innymi ludzie trzymający się za ręce. Poprzez trzy z tych republik. W pewnym momencie, w pewnym momencie prezydent tej jednej z tych największej z tej republiki związkowej, za namową swoich dawnych przeciwników, a w tamtym momencie sojuszników, stwierdził w ramach pro-Spotkania w Tatarstanie w 1990 roku, że jednak. Trzeba pozwolić tym republikom związkowym na niepodległość. Nastąpiła zatem rozkwitła zatem demokracja, pojawiły się ruchy odśrodkowe, najpierw były to ruchy najpierw były to ruchy m, części, częściowo dążące do autonomii, ale które ostatecznie zamieniły się w ruchy niepodległościowe. Z tym, że w pewnym momencie władca tego imperium, prezydent, stwierdził, że te ruchy jednak za daleko poszły zauważył, że po prostu pojawiły się one w miejscach strategicznie ważnych dla Imperium miejscach na przykład, za, gdzie leżało bardzo dużo ropy gazu, czy innych, czy innych złóż zaczęła się zatem kontrakcja ale pewnego rodzaju, już, pewnego, pewnego rodzaju kroków nie można było już cofnąć w ten oto sposób w 1991 roku zakończył swoje istnienie Związek Radziecki. Uchwałą Rady Najwyższej ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Natomiast te jego 15 republik związkowych na różnym obszarze, na różnym obszarze mm, swoich dziejów deklarowały, deklarowały właśnie niepodległość. Będziemy dzisiaj rozmawiać o jednej z tych republik położonej w Azji, głęboko w Azji, w środkowej Azji. Jest to jedna z tych republik, o których istnieniu właściwie w ogóle, w ogóle się nie mówi, nie pamięta, nie wiadomo o co chodzi. Tak? Jest to jeden z tych azjatyckich, dzikich stanów który dla, dla, dla zwykłego obywatela, euro, powiedzmy, Eurozony czy, czy, czy, czy, czy Stanów Zjednoczonych jest to w ogóle wręcz państwo, nie wiem, abstrakcyjne. Pierwszy raz słyszą o istnieniu czegoś takiego. Będziemy, ale ostatnimi czasy to państwo wyszło na pierwsze strony znowuż gazet, doniesień mediowych. Ma tam miejsce rewolucja. Już państwo zapewne domyślacie się o czym będziemy rozmawiać przed państwem Kirgistan i kierunek, w którym on zmierza. No to ciekawe, jestem bardzo zaintrygowany i chciałbym poznać opinie, opinię, dokąd właściwie to zmierza, bo, no bo nie wiem, co to jest. To widzę w nagłówkach kolorową rewolucję. Więc to mi się kojarzy, no rzeczywiście, sądzę, po objawach faktycznie podobny repertuar i ty to tytuły są z prasy z Londynu, więc z dobrego źródła. Więc skoro oni to piszą, to znaczy, że chyba lepiej wiedzą ode mnie, kto to organizuje. Bo nie, nie, nie obserwują tylko objawów, ale oni tam mają dosyć wybitne te, te centrale wywiadowcze, nie? Więc używając takich nazw na rządowym portalu, no to chyba ktoś im pozwolił na takie sformułowania, prawda? Czyli, że to jest oficjalna akcja i się nie wstydzą tego, co robią, więc... Trzeba oczekiwać ciągu dalszego. Mnie zaintrygowały ten dramatyczny przebieg, bo tam były było ogłoszone były wybory, tak? ktoś tam podobno wygrał, były natychmiast zamieszki na ulicy w, w, w stolicy i podpalono nawet w, w, w wyniku wielotysięcznej demonstracji budynek parlamentu, bo ci demonstrujący się tam nie patyczkują, wkroczyli do środka i, i podpalili głóf, główną klatkę schodową w tym budynku parlamentu. Oczywiście zaingerowała policja tam i wojsko i tak dalej. No i po jednym dniu takich <śmieszek> zamieszek ulicznych Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że wybory są nieważne. Bo, bo no, były niedemokratyczne. Chyba ktoś się musiał sfałszować, skoro Centralna Komisja Wyborcza stwierdziła, że wyniki są takie, ale już są nieważne. No, Więc tutaj ewidentnie nastąpiła zamiana jakichś stanowisk. Odbyła się błyskawiczna, kolorowa rewolucja przy niewielkich ofiarach na ulicach, na szczęście. I pytanie, co będzie dalej, tego nikt nie wie bo poprzedni prezydent Atambajew no chyba już nie pozostanie przy władzy, ale nie wiadomo, kto będzie następcą. Jakie ugrupowanie tam będzie rządziło. Ja... Wygląda to wszystko tak dalece teatralnie i tak groteskowo, że aż śmiesznie. No bo w, w Kijowie to było wiele tygodni tych demonstracji, prawda? I było te... te eskalacja napięcia i były ofiary liczne tragiczne i to, to, ta zmiana władzy była taka burzliwa ta, taka dotkliwa wszyscy widzieli, te, że to było takie naturalne a tam proszę bardzo bęc kilka dni i już jest pozamiatane chociaż nie wiadomo dokładnie jak dlaczego i, i co Czyli to spełnia wszystkie kryteria takiego pałacowego, zamachu stanu inicjowanego gdzieś z daleka. Że najważniejsze decyzje podejmowane są gdzieś tam wysoko, daleko, poza głowami tych demonstrujących. Bo nie wiadomo, kto, a kto wygrał te wybory. A kto po tym puczu teraz będzie rządził? Bo mianowano nowego premiera, ale nie do końca wiadomo, kto go mianował i, i jak to jest partia i kto go popiera i skąd on się wziął. Więc to no to operetka, totalna operetka w niewielkim kraju, gdzie działają siły gdzieś z daleka, które nie mogą z oczywistych powodów się ujawnić, ale mają dominujący wpływ na te wydarzenia. Dlatego wygląda to tak sztucznie, operatkowo. Jakoś tak nierealnie. To wszystko jakieś takie wirtualne jest. Szczególnie ja mówię o tej Centralnej Komisji Wyborczej, która po kilku godzinach stwierdziła, że wybory są nieważne. Nie podając dalszego uzasadnienia, że albo, proszę pana, stwierdziliśmy, że sfałszowano 10 tysięcy czy 100 tysięcy kart do głosowania, prawda? Bo obserwatorzy z OBWE tu byli, policzyli i stwierdzili, że wybory nie spełniały wymogów demokracji. Nie! Oni stwierdzili, że wybory są nieważne, bo nie spełniły wymogów demokracji. Ale dlaczego to nikt nie powiedział szczegółowo? Co się stało? Więc należy wyciągnąć wniosek, że z powodu masowych protestów społecznych Anulowaliśmy wynik wyborów. Hmm, no to ciekawy sposób hmm, wyborczy. Tutaj jakbyśmy w Warszawie zrobili wybory tak, prezydenckie. Yy, wygrał w oczekiwany sposób Duda, a potem była demonstracja przedsiębiorców, czy tam innych działaczy. Stutysięczna przeszła przez Warszawę i... No i następnego dnia Centralna Komisja Wyborcza, PKW, tak się nazywa w Polsce, stwierdziła ustami swojego przewodniczącego, pamiętającego czasy dawnej komuny, jeszcze, no, że wybory są nieważne, bo um, siły demokratyczne na ulicach Warszawy tak nas przekonały. <śledzimy> Coś tu co jest wysoce wirtualnego, takiego no właśnie operetkowego, Ale to nie jest ale śmieszne, bo mówimy o jakimś kraju istniejącym realnie. To nie jest kraj z bajki. To jest kraj realnie funkcjonujący od 30 lat, od czasu upadku Sojuza, mający swoją, swój hymn, prawda, godło i zwyczaje, no i rządy prawda, zmieniające się. W tak różnych skandali. A propos, chyba nieprzypadkowo zauważyłem taką zbieżność, że ci główni politycy z kilku krajów, tych istotnych z Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu, z okolic basenu Morza Śródziemnego, byli bohaterami sprzed kilku lat poprzedniej odsłony skandali finansowych ICIG. I to, to, co ja sobie wyraźnie przypominam, bo robiłem z tego przegląd taki mm, prognostyczny, co będzie w przyszłości, co jest grane, co jest przygotowywane i wyraźnie z tego zestawienia wynikało, że nastąpi wzrost, eskalacja napięcia geopolitycznego w Azji Centralnej i właśnie w, w basenie Morza Śródziemnego i nad Morzem Czarnym. Będzie duża kolejna eskalacja, chociaż wydawało się jeszcze niedawno, że Ukraina to już jest szczyt możliwości, ale nie. Ta eskalacja, sądząc po tych rewelacjach, skandalach finansowych z najwyższych sfer politycznych, tych krajów tam leżących, na to właśnie wskazywała i... Patrz Pan, o dziwo, w, tych, w ciągu ostatnich kilku lat były tam różne pałacowe przewroty, zmiany władzy, prawda, że jeden prezydent się zamienił na drugiego i tak dalej. I te nazwiska z tych krajów, między innymi, z Armenii, między innymi z Azerbejdżanu, toczących teraz brutalną wojnę w Karabachu między sobą, z Turcji z, i z, także z, z Tatarstanu, no i z tego sąsiada Uzbekistanu, największego kraju tego regionalnego między Chinami od południa, a z Rosją, czyli jak się nazywa ten stan kolejny, największy? Kazachstan jest największy. Kazachstan tak jest, no i na wschodzie jest ten Turkmenistan. Wszystkie stany, stany to znaczy, że to są hanaty, czyli zarządzane przez, przez królów, czyli tak zwanych hanów stepowych wyznających islam to są no można po nazwie ich poznać nie? że generalnie wyznają islam mieszczą się gdzieś na stepie między tymi górami wysokimi jeżdżą dobrze na koniach tak mają czarną kawę i dobre słodycze i dziczyznę i co jeszcze no i generalnie łączą kulturę stepową z z hodowlą bydła, zwłaszcza kóz i owiec, i mają bardzo stare zwyczaje plemienne kulturowe sięgające kilkuset, kilku tysięcy lat wstecz. A jeżeli chodzi o generalny poziom rządów i tę, tę kulturę polityczną, no to ona się mieści w cywilizacji mahometańskiej, islamu szerokiego. Każdy z tych hanatów ma troszeczkę inne tam kolory, czyli Turkiestan, Tatarstan i inne stany, zwłaszcza ten największy oraz Uzbekistan. Każdy jest troszeczkę inny, nie? Ale oni się dobrze między sobą porozumiewają, więc mimo swoich wewnętrznych animozji, jednak tworzą jakiś jednolity blok. No ale ten blok nie jest tak jednolity, żeby nie móc ich poróżnić, bo mają różne surowce, różne interesy i są to w miarę geograficznie duże kraje, mimo stosunkowo niewielkiego zaludnienia, na szerokim, azjatyckim stepie. Tak? Czyli, że no, mają odrębne interesy i różne punkty ciężkości i ciążenia, w zależności od tego, co tam w środku jest. Ta Ostatnia odsłona tych zabaw między Azerbejdżanem i Armenią wyraźnie wskazuje na podtekst surowcowy węglowodorów, czyli gazu i być może też ropy w związku z nowymi planami dużych rurociągów, które mają tamtedy przebiegać. I nie jestem do końca przekonany, czy te, ten sam leitmotiv ma do czynienia, czy stanowi podstawę tych zmian politycznych w Kirgistanie Są tam jakieś złoża, wiadomo, to jest między, między jeziorem Aralskim, a Morzem Kaspijskim. Dalej na zachód to jest Morze Czarne, czyli mamy Morze Czarne, Kaukas, Morze Kaspijskie, Step i wyschnięte jezioro Aralskie. A później to już jest Prawdziwa Azja, taka już głęboka, niekończąca się, czyli całe Chiny i cała Syberia. Tak to generalnie w moim spojrzeniu wygląda na mapie, czyli na tej Azji Centralnej, o której tu mówimy, która generalnie mieści się bardzo wysoko, już jestem przy wstępem do, do wysokiego Tybetu i tam innych gór. Kirgistan to jest między innymi, no, jest otoczony tym łańcuchem Tien Shan, bardzo wysokich gór, czyli to, tam już jest klimat mm, wysokiej Azji, Płaskowyż i wysokie góry, które już tam się zaczynają. Czyli już to jest taki przedsionek Tybetu, tego wierzchołka świata. Czyli mówimy o w wielkim masywie centralnej Azji idącej na wschód w kierunku najwyższych szczytów w ogóle na planecie. Czyli kilka tysięcy metrów nad poziomem morza, czyli rozrzedzone powietrze, czyli inny sposób funkcjonowania, czyli troszeczkę inna gospodarka też rolna, prawda? bo tam są no, mniej opadów, bardzo strogie zimy, tak? uboga roślinność w związku z tym. No i upalne z kolei lato, przypalające słońcem niesamowicie na tym stepie. Więc no jest niekorzystne warunki hydrologiczne, niekorzystne warunki rolne, surowy klimat. No i z tego się bierze między innymi generalna predylekcja do życia koczowniczego i takiego trochę rozbójniczego. Prawda? Czy te typu właśnie Tatarstan, Tatarzy, którzy jeździli na zakupy do Europy. E, to znaczy do łupienia bogatszych ludzi, żeby z czegoś żyć dobrze. No bo świetnie jeżdżą konno, więc zawsze mogą kogoś tam, <śmiech> <śmiech> prawda, opodatkować po drodze. No i dotarli aż pod Legnice tak? U nas chociażby prowadzili wielkie, wielkie bitwy. Więc to, to była siła zbrojna, potężna. Wielokrotnie się pojawiali w Europie. Więc na tych konikach kilka tysięcy kilometrów można przejechać, jeżeli się dobrze to zorganizuje. I to już dawno temu. Czy teraz nam coś takiego grozi? No na szczęście już chyba nie. Ale ten duch bojowy tego plemiennego życia w surowej naturze przecież nie zginął. Oni ciągle się organizują w podobne zespoły plemienne, rodzinne. No na takim plemiennym, rodzinnym gruncie oczywiście kwitnie nepotyzm i wszelkiego rodzaju korupcja. prawda? E, rozpuszczony związek Sowietów umożliwił ten rozkwit i w każdym takim nowym stanie e, rozpoczęła się nowa, rodzinna dynastia. E, ostatni z tych... E, klanów dynastycznych, z, z tych stanów rządził już e, 38 lat. No i teraz zarządził wybory. E, tu nie, nie podam Ci nazwy. Tutaj jest, To jest kraj sąsiedni, gdzie się odbywa ta zamiana pokoleniowa i prawdopodobnie rzeczywiście nastąpi tam także zmiana warty w wyniku tych wyborów, ale metodą pokojową, skoro on sam ogłosił, że te wybory zostaną wykonane, to już to oznacza, że się przygotował na, ten, na tę zmianę. Ale w tych okolicznych krajach no, były w ciągu ostatnich kilku lat, było kilka przewrotów w, w efekcie skandali finansowych głównie. To a propos tej, tej mojej uwagi, że te, ta poprzednia edycja ICIG istotnie miała wpływ na życie polityczne w regionie. Tak, z grubsza, a co do, jeżeli chodzi o bieżące, no to chyba ty na bieżące, jesteś bliżej, bo przeczytałeś ostatnie artykuły. Czyli wiesz, co było naprawdę przyczyną anulowania wyników wyborów. <śmiech> Oj, żeby to było takie łatwe, żeby to było takie łatwe. No Nie zapominajmy przede wszystkim, że mamy e, taki okres w dziejach naszej, naszej planety, że od powiedzmy od dwóch dekad no ta demokracja nam wszędzie rozkwita i wybucha tak często z siłą niszczącą tak no ale yy, jakby to powiedzieć drzewo patriotów trzeba urzeźnić drzewo wolności trzeba urzeźniać wo krwią patriotów tak że, Yy, przytoczę tutaj pewien znany cytat amerykański, polecam w ogóle sprawdzić w jakich okolicznościach kto to powiedział. Dobrze, koniec ironizowania z mojej strony. No, jeżeli chodzi o Kirgistan, no to, to nie jest yy, pierwsza rewolucja, tak naprawdę, z jaką mieliśmy do czynienia, tak? W 2005 roku mieliśmy do czynienia z rewolucją yy, tulipanów, tak? Yy, kiedy to. Kiedy to kiedy to ludzie wyszli na ulice miast i żądali, żądali tego samego co dzisiaj, czyli skasowania wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Później mieliśmy w 2010 roku kolejną rewolucję i tutaj już to było trochę bardziej interesujące, ponieważ to było związane również z konfliktem o Dolinę Fergana. Znaczy, o co chodzi z Doliną Fergana? No to tutaj musimy cofnąć się do czasów Związku Radzieckiego, a konkretnie Stalina, który w taki, a nie inny sposób wytaczając, czy poprawiając granice Republik Radzieckich nie patrzył tak naprawdę na, na, na, podziały, na podziały narodowościowe, ponieważ to wszystko w końcu miało nie być narodowościowe, tylko to miało być, to miało być sowieckie, to jedna rzecz. A druga rzecz to było, to było klasyczne zastosowanie rzymskiej zasady dividet impera, czyli rządzić i dzielić. Czyli podzielić w taki sposób, żeby lokalne tutaj te nacje miały ze sobą zawsze o coś tak delikatnie na pieńku, bardziej lub mniej i tak naprawdę, żeby nie były w stanie ze sobą sformułować jakiegoś na przykład niebezpiecznego, lokalnego bloku czy sojuszu. No i mamy coś takiego właśnie w, w Dolinie Fergany która jest podzielona pomiędzy kilka krajów. Jeżeli spojrzymy na mapę, jeżeli spojrzymy na mapę Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu, no to większość tej doliny leży w Uzbekistanie, część w Kirgistanie, ale jeżeli się przypatrzeć tutaj na terenie Kirgistanu jest kilka enklaw właśnie i tadżyckich i uzbeckich. No i w 2010 roku Między innymi z tego powodu w ramach wiosny centralnoazjatyckiej no, zaczęły się problemy właśnie związane z y, Doliną Fergany. Tak? Y, konflikt szybko przyjął tło etniczne pomiędzy Kirgizami a Uzbekistami w południowej części kraju. To miało miejsce. Y, no, można domniemywać, czy była to próba zainstalowania jakichś yy, władz bardziej przyjaznych jednemu z, jednemu z zainteresowanych imperiów. Yy, no, w każdym razie, yy, w każdym razie yy, sytuacja zakończyła się no, w, wysiedleniem, wysiedleniem, wysiedleniem dużej, ilości, dużej ilości Uzbeków. Było wiele ofiar, było wiele ofiar zabitych. Natomiast czy ogólnie, czy ogólnie sytuacja się zmieniła? No, tak szczerze mówiąc, nie za bardzo. Położenie Kirgistanu, no to należy wziąć pod uwagę, że Kirgistan leży pomiędzy dwiema tak dwoma tak naprawdę mocarstwami. Chinami i Rosją. Chiny powoli, powoli coraz bardziej instalują się w Azji, te wszystkie Stany, tak zwane, były Sowieckie Republiki, no to przez długi czas były uznawane przez Związek Radziecki jako ich naturalną strefę wpływów, z tym, że to się znowu zmienia na przestrzeni lat. No, patrząc na przykładzie Kirgistanu, tak, północ kraju jest bardziej, powiedzmy, bardziej taka. Można powiedzieć rosyjska, bardziej jest taka świecka. Można by powiedzieć, że bardziej te wpływy Związku Radzieckiego są tutaj widoczne. Z kolei południowa część kraju jest właśnie bardziej taka promuzułmańska, muzułmańska, idąca właśnie w stronę tych południowych, południowych sąsiadów. We wszystkich wyborach tak naprawdę, które miały miejsce w Kirgistanie, no to przeważała ta opcja południowa. Z tym, że tutaj nie można mówić znowu o partiach politycznych, tak, których i tak nie nazwiemy, bo yy, musielibyśmy języki łamać. Ale. To wszystko było oparte tak naprawdę na strukturze klanowej, czyli mamy przywódcę klanu, który ma swoich popleczników, ma swoich ludzi. On na przykład zdoby, zdobywa władzę, usadza, usadza, usadza na odpowiednich stanowiskach swoich ludzi. No innymi słowy, mieliśmy do czynienia z systemem powiedzmy, z takim pełzającym systemem autorytarnym i z propagowaniem swoich własnych ludzi. Nie spodziewałbym się, szczerze mówiąc, niczego innego. Czy Kirgistan jest ważny? No Tutaj, można, tutaj można, powie, można powiedzieć i tak, i nie. No z jednej strony jest to kraj całkowicie górzysty. No 90% kraju to jest terytorium górzyste. Z drugiej strony natomiast, no tam gdzie góry, no to mamy do czynienia z surowcami mineralnymi. Na terenie Kirgistanu wiemy, że, istnie, że jest, leży złoto. Wiemy, że istnieją metale, metale ziem rzadkich, wiemy o tungstenie, wiemy o uranie, no i kilku jeszcze innych. Tutaj wymieniłem te, powiedzmy, najbardziej, nazwijmy to, powiedzmy, strategiczne. Tak. Co jeszcze? Kirgistan leży w bezpośredniej bliskości Chin. To, ma, to działa na dwie strony. Mianowicie... <śmiech> Chiny sprowadzają, to już wspominałem chociażby w naszym poprzednim mieleniu poświęconym konfliktowi na ogórski Karabach, ogórny Karabach, Chiny sprowadzają dużą ilość gazu z Turkmenistanu. No Turkmenistan na złożach gazu po prostu leży. Istnieje rurociąg, rurociąg idzie z Turkmenistanu przez Uzbekistan, przez Kazachstan i dalej do Chin, ale on jest w bezpośredniej, praktycznie w bezpośredniej bliskości Kirgistanu. Druga rzecz jest taka, że Chińczycy w ramach tego swojego dawnego projektu, nie wiadomo na ile, na ile dalej będą próbowali to realizować, myślę, że próbują, tak, ale mają teraz troszeczkę też inne Bardziej, powiedzmy, morskie, no, Chińczycy mają cały czas ten plan jednej drogi, jednego szlaku. No, ta jedna droga do, prowadząca do Europy, no to wybitnie ma przechodzić przez Kirgistan. Kwestia jest taka, że no, oczywiście Kirgizowie na przykład byliby chętni na, na infrastrukturalne inwestycje, no, ale sami tych inwestycji nie pokryją, więc Chińczycy. Z chęcią pożycza, pożyczali im pieniądze na, tą, na rozbudowę infrastruktury, na, która była robiona rękami chińskich przedsiębiorstw i kirgijskich robotników. Dla przykładu. Rezultat jest taki, że 30% PKB Kirgistanu, właściwie to jest, to, jest, to jest dług, jaki Kirgistan ma w stosunku do Chin, już w tym momencie. Więc. Jeszcze jedną rzecz należy tutaj przetoczyć. No, Kirgistan był takim ewenementem politycznym swego czasu na skalę światową. To był jedyny kraj, który posiadał na swoim terytorium bazę lotniczą zarówno amerykańską, tutaj to jest baza amerykańska Manas, ale również bazę lotniczą rosyjską. No i teoretycznie nie wadziło to nikomu w żaden sposób. Dlaczego? A no Rosjanie dzięki posiadaniu tej bazy no, umacniali tutaj swoje wpływy w Kirgistanie, a Amerykanom Baza Manas jako baza poważna, tranzytowa, była potrzebna do przerzutu sił i wojsk do wojny afgańskiej. Natomiast pozycja Kirgistanu jest dosyć ważna. No, należy wspomnieć również o tym zbiorniku Isik Kul, to jest taka niebieska, bardzo duża plama na mapie. Dlaczego o niej wspominam? No bo ponieważ no, mamy do czynienia z terenami górskimi, tak? mamy do czynienia z terenami pustynnymi, stepowymi, a ten zbiornik Isik-Kul na Kirgistan, Tadżykistan i powiedzmy jeszcze kawałek yy, tych obszarów, no to to jest największy tak naprawdę zbiornik słodkowodny, który można wykorzystać do właśnie do zasilania upraw, który można, z którego można czerpać wody, no to jest największy lokalny zbiornik, zbiornik słodkowodny. Oczywiście no tutaj pomijam całkowicie, pomijam całkowicie jezioro Bałchasz, które leży na terenie Kazachstanu. Skupiamy się na Kirgistanie, Tadżykistanie. Tak? Te rządy, te rządy dotychczasowe, rządy, które mieliśmy w Biszkeku, to jest stolica Kirgistanu. no to ze względu na to, że one pochodziły na południe, z południowej części kraju, one liczyły się z Rosją, ale były bardziej bardziej nastawione właśnie na Stany, tak? na, na, na, to były bardziej promuzułmańskie, promuzułmańskie obszary. No, Kirgistan Kyrgista, Kyr, jako kraj, tak? No, to, to, jest, to jest dominującą religią, jest oczywiście religia muzułmańska. No, tutaj nie ma nawet dwóch zdań. Na drugim miejscu jest oczywiście prawosławie, yy, no, ale islam 88% nie ma dwóch zdań, tak? W sytuacji jakich, jakichkolwiek problemów w Kirgistanie, tak? Załóżmy. Yy, Idących bardziej w ekstremizm, czy w regionie, tak? No to mamy muzułmański Tadżykistan, mamy muzułmański Kirgistan, które graniczą ze wschodnim obszarem Chin, zamieszkałych przez Ujgurów. No, Chińczykom bardzo by się nie podobało tutaj, nie podobała ewentualna radykalizacja nastrojów w regionie, podobnie nie podobałaby się Rosjanom, tak? Którzy już swoje, swoje również przeszli z, z ekstremistami, chociażby, chociażby podczas drugiego konfliktu czeczeńskiego. Co można powiedzieć jeszcze o, o, o Kirgistanie? No, ciekawy kraj. To jest powiedzmy kraj w pewien sposób nieodkryty jeszcze przez, przez, przez, przez, przez, przez turystykę. Dlatego wspomniałem na samym początku, że to jest takie w oczach bardzo wielu ludzi z zachodu, z Unii Europejskiej. Oni nawet nie wiedzą tak naprawdę o istnieniu tego pięknego, notabene, pięknego kraju. No ale w tym momencie, od tygodnia mamy do czynienia, tak jak Zorow powiedział, z teatrem politycznym. Czyli mieliśmy te wybory, 16 partii startowało do parlamentu, próg 7% przekroczyły 4 partie. Okazało się, że wszystkie były bardziej skoligacone właśnie z tymi rodami południa, a trzy dni nich były związane jeszcze dodatkowo z poprzednim rządem i aktualnym prezydentem. No i wtedy się zaczęło. Wyszli ludzie na ulicę, jak jeden mąż. Wybory zostały unieważnione. Pojawiła się, pojawiła się od razu, pojawił się od razu komitet odpowiedni partii opozycyjnych który bardzo, bardzo gardłował tutaj za rozpisaniem nowych wyborów. Wybory w ogóle zostały unieważnione w sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy Parlament spotkał się w hotelu, ponieważ budynek parlamentu został zajęty, został częściowo podpalony również, więc no, mieliśmy do czynienia z taką klasyczną sytuacją, z którą ostatnimi czasy mogliśmy, ostatnimi laty mogliśmy obserwować, tak właśnie, czy to na Ukrainie. No, na Białorusi na, to nie wyszło, ale chociażby na przykład Tunezja, chociażby dla przykładu Libia, yy, no dzieje się. No po prostu się dzieje. Kolorowa Więc... racja się dzieje na naszych oczach, ale ja ciągle nie widzę leitmotivu, kto to zorganizował i dokąd to prowadzi. No, bo Ewidentne jest to, że ci ludzie na ulicach Biszkeku, no to oni chyba nie do końca wiedzą o co chodzi. I dokąd zmierzają, bo że są zaniepokojeni korupcją i brakiem perspektyw, to wiemy, bo to jest syndrom światowy. To wszyscy mówią to samo i nie trzeba jechać aż do środkowej Azji, żeby się o tym przekonać, bo na ulicach Berlina można to usłyszeć dostatniego Berlina naszego zachodniego sąsiada. To to jest ostatnie sprzed miesiąca ogromna manifestacja i tu dementuje przy okazji kłamliwe liczbę poddane przez, przez niemiecką propagandę, że tam było 50 tysięcy demonstrantów. Było okrągły milion, ponad i to kilka źródeł zagranicznych niezależnych policzyło, Analizując zapisy z dronów, prywatnych operatorów, którzy tamto transmitowali na bieżąco przez internet. Morze ludzi. No i co? Buntują się. No buntują się cholery. No i co i pan zrobisz? No. I tak na ostatnim zachodzie. A co dopiero? na pograniczu tak zwanego trzeciego świata, gdzie wedle ostatnich analiz Banku Światowego, Bank of International Settlements oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no te państwa są najbardziej dotknięte kryzysem finansowym i w efekcie koronawirusa, bo to one doznały największego spadku produkcji, sprzedaży swoich usług, i tym podobnych, czyli największego realnego spadku stopy życiowej, o kilkadziesiąt procent. W biednych krajach, na przykład Ameryki Środkowej i Afryki, mówimy o perspektywie masowego głodu w obliczu zatrzymania się eksportu albo dramatycznego spadku cen, w tym, w tym eksporcie, zwłaszcza towarów mało przetworzonych, czyli rolno-spożywczych, no bo ceny spadają, odbiorcy znikają z rynku, bo są blokady, bo są jakieś kontrole, bo jest koronawirus i tak dalej, a, a ci ludzie po prostu nie mają z czego żyć z dnia na dzień i robi się tragedia. czyli te kraje e, będące na pograniczu, czyli w tej kategorii rynków tzw. rozwijających się, czyli między trzecim a drugim światem tak naprawdę, jeżeli chodzi o poziom życia e, i perspektywy rozwojowe, gospodarcze i stratyfikację tą społeczną także, czyli duża oligarchia stosunkowo tam rzędu 1-2-3% i bardzo szeroka warstwa na dole biedy, do kilkudziesięciu procent nawet sięgająca, to, no to jest idealna pożywka do wszelkich buntów naturalnych, bo ludzie głodni i pozbawieni perspektyw no po prostu wychodzą na ulicę z powodu swojej frustracji, bo widzą to złodziejstwo na górze i te korupcje tych dworów, pseudo-królewskich, tak? tych wszystkich rządzących typu Atambajew, który rządzi jednoosobowo razem z całą swoją rodziną. No i tę te, te, te ogromną biedę na dole, że nie wiadomo, co jutro włożymy do garnka. Czyli każdy powód jest dobry, żeby wyjść na ulicę, bo my chcemy, żeby to się wreszcie skończyło. W takich warunkach przeprowadzenie udanego przewrotu jest doprawdy łatwe, bo setki tysięcy i miliony ludzi po prostu chcą, żeby to wreszcie zamieniło się na coś poważnego, coś, co nam obiecywano, czyli demokrację. No właśnie, tak się robi demokratyczne przewroty niewielkim kosztem. Czyli co? No czyli zobaczymy, co się będzie działo. To nie jest tylko ten jeden kraj, ale cały region Azji Centralnej e, podgrzewany i to ten, ten wektor ujgurski e, grzany od ponad pół roku e, bardzo mocno w propagandzie światowej ja tu nie ujmuję tragedii miliona muzułmanów więzionych przez czerwonych Chińczyków w obozach koncentracyjnych który jest Wedle oficjalnych rachunków te niezależnego ciała, gdzieś tam z jakiegoś kraju przeciwko świata, nie wiem, czy z Australii, między 600 a 800 obiektów. Ja z innych źródeł wiem, że jest tych obozów koncentracyjnych okrągły tysiąc. Tak to są obozy reedukacji, a tak naprawdę to są obozy koncentracyjne. czyli Tysiąc obozów typu Auschwitz w nowym wydaniu, jeszcze bardziej drastycznym, bo propaganda osiągnęła przez kilkadziesiąt lat kolejne postępy, wykonała w inżynierii społecznej i pranie mózgów jest o wiele doskonalsze obecnie, czyli albo się zgodzisz na życie w dyktaturze ateistycznej, wyrzeczysz się wszelkich swoich korzeni etnicznych, swojego wyznania, swojej wiary w Mahometa i porzucisz całe związki wszystkie ze swoimi przodkami, to wtedy przeżyjesz. A jak nie, no to trudno, to sprzedamy cię na organy. Potniemy cię na kawałki, jak jesteś młody, zdrowy, no to oczy sprzedamy za 10 tysięcy, nerki za 12, tak? I tak dalej, i tak dalej. No i w sumie jak się rozbierzemy, to zarobimy pół miliona. Takie są oficjalne stawki na czarnym rynku i Chińczycy to robią na skalę przemysłową. I to wiadomo było od wielu lat, a dzięki zmianie temperatury politycznej na świecie, uruchomienia rywalizacji Stanów Zjednoczonych, Chiny na otwartej arenie, to w grudniu, to pod koniec listopada i w grudniu ubiegłego roku, pojawiły się w różnych agencjach, agendach światowych obrony praw człowieka, Opasłe analizy, w końcu uwolnione, pokazujące prawdziwy stan rzeczy. No i obecnie po ponad pół roku to przynosi skutek, bo wszyscy zaczynają widzieć na świecie, kilka miliardów ludzi widzi dowody na ekranach swoich telewizorów, że Chińczycy to nie jest taka pokojowa demokracja, tylko satrapia, która trzyma półtora miliarda swoich obywateli żelazną ręką za mordę. Dosłownie, używam tych sformułowań świadomie. I chciałabym ten projekt rozszerzyć. Jedną ze stref buforowych jest spora enklawa muzułmańska, jak wrzutna, wiadomo czym, nowoczesnego państwa chińskiego będąca, bo to są innowiercy z innego kręgu kulturowego, wyznawcy pro, proroka Mahometa, z dużymi wpływami obcymi, między innymi promieniującymi z e, Turcji, no i z innych krajów muzułmańskich, Azji Środkowej. I to stanowi podstawowy problem dla przywódców w Pekinie. i Chcieliby to jakoś spacyfikować, no i to jest geograficzne sąsiedztwo omawianego państwa, o którym dzisiaj mówimy. Ale nie tylko to, no bo cały ten region to jest kociołek muzułmański, gdzie bardzo łatwo jest przetestować i aktywizować bojowników muzułmańskich przetransportowanych kilka tysięcy kilometrów z Syrii, co ostatnio wykazano już oficjalnie, bo to, to przecież są cytaty, ja tego Ci nie mówię osobiście, tylko cytuję źródła zachodnie, kilkuset, co najmniej sześciuset albo więcej bojowników z Syrii Erdoğan wypuścił do Karabachu, gdzie, żeby walczyli z, u boku Azerów, o swoją religię z innowiercami z Armenii. No, czyli, że przerzucić ich przez następne morze. Mm. Prawda? I mamy e, kolejny konflikt etniczny. Na przykład w takim kraju typu Tatarstan, Turkmenistan, Kirgistan. No bo tam się ścierają religie chrześcijańskie, czyli prawosławie z muzułmanami no, od stuleci, od ponad tysiąca lat, więc co zrobimy z tym? No Możemy podgrzać w tym kociołku. I chyba coś takiego się dzieje. Jeszcze jedno, jeszcze jedna sugestia, takie przypuszczenie znowu okolicznościowe, terminarzowe. No bo Trump właśnie ogłosił w ubiegłym tygodniu, będąc na kwarantannie, w szpitalu wojskowym, że zamierza wycofać wszystkie siły wojskowe z Afganistanu do świąt Bożego Narodzenia. I tu padły te ważne słowa o świętach Bożego Narodzenia, czyli świętach chrześcijańskich, że bojownicy, wojownicy białego człowieka zostaną wycofani z sąsiedniego, bo to jest sąsiad tego kraju, o którym mówimy na mapie, Afganistanu, już do najbliższych świąt. I nastąpi pokój i przeprowadzono kilka rund rozmów między mujahidynami tymi powstańcami, a rządem centralnym w Kabulu i one są bardzo mocno zaawansowane. Poprzedni etap tych rozmów się zawalił, bo coś tam nie do końca było jasne i ci przywódcy klanowi zawetowali to porozumienie zawarte z Amerykanami, ale była następna tura rozmów i wszystko wskazuje na to, że Trump wie, o czym mówi. To znaczy, że amerykański Departament Stanu jest na ostatnim etapie uzgodnienia, a może nawet już jest posłowie. Czyli, że coś za coś i daje się ten deal załatwić. Ale to znowu jest nie do końca sprawa jasna, bo po tych wypowiedziach prezydenta amerykańskiego, które należy wziąć w kontekście kampanii wyborczej także, za miesiąc są wybory prezydenckie, minister obrony, pan Esper, powiedział, że Ameryka czy nasze siły zbrojne wyjdą z Afganistanu wtedy, kiedy będzie to konieczne i możliwe. Co słowa Trumpa znowu stawia pod znakiem zapytania i ten terminarz bożonarodzeniowy także? No bo wyjdziemy wtedy, kiedy wyjdziemy, a nie wtedy, kiedy Trump zarządził. Tyle to znaczy, mówiąc brutalnie. Więc tym Pentagonem i siłami zbrojnymi na świecie Trump na pewno nie dryguje osobiście. To taki kolejny wniosek z tych informacji medialnych. Agencyjnych, absolutnie oficjalnych. To, to, to, to nie są moje wymysły, tylko cytaty z agencji, że tak powiem, światowych, mających Glejt na publikacje. No bo są też źródła nielegalne, czyli nieoficjalne, nie mające Glejtu. Też prawdziwe, ale bez tego stempla. Więc nawet te źródła oficjalne nie wiedzą, co się stanie w Afganistanie. No a sąsiedni Kirgistan z tą największą bazą niezbędnie konieczną do przeładunku wszystkich ładunków dalekiego zasięgu, niezbędnych, bo wszystkie te transporty zaopatrzenia na front afgański de facto lądują tam bo to jest płaskowyż, kilka tysięcy metrów nad poziomem morza. Do Afganistanu nie można dotrzeć drogą morską, więc można to tylko przetrans przetransportować drogą powietrzną. Ale żeby to zrobić e, i. E, rozesłać te ładunki na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt baz rozproszonych gdzieś tam w górach, no to trzeba to najpierw przeładować z tych dużych ładunków w jakiejś dużej bazie. I jedyna, która jest dostępna, no to właśnie mieści się w Kirgistanie pod tytułem Manas. O kilka krótkich kilometrów zaledwie od wielkiej bazy strategicznej rosyjskiej, która zaopatrywała wojnę rosyjską w Afganistanie notabene one sobie teraz po sąsiedzku, po bratersku współistnieją. Mało tego, oficerowie z obu baz często spotykają się w kasynie na, wspólnym, na wspólnych imprezach. Mm. <grych> Prawda? No bo z kim mają rozmawiać, jak nie z przyjaciółmi, że tak powiem, rozumiejącymi ich rozterki? Proste, tak? Przyjaźń międzynarodowa, ale to tak na marginesie. Przyjaźń rosyjsko-amerykańska kwitnie daleko od ojczyzny na terytorium wrogim i robią się różne dziwne biznesy przy okazji, ale na marginesie, żeby nie popadać w poważniejsze tarapaty. No bo wiemy, z czym się Afganistan kojarzy, tak? Co zresztą... Komisja Śledcza, czy ten Narodowy Komitet Śledczy Putina, Superprokuratura już badała całkiem niedawno, że tam przez tę bazę wojskową przychodzą bardzo znaczne ilości środków odurzających. Zgadnij skąd. Prawda? Bardzo proste jest rozumowanie, właściwie prostackie. Już wiemy kto i jakie dile tam robi, ale zostawmy to na boku. Bazy sobie stoją, nikt do kogo nikogo nie strzela, wszystko na razie jest w bardzo doskonałym porządku. Jeżeli brać by scenografię teatralną pod uwagę, to możliwe są dwa scenariusze teoretycznie wirtualne, że ten, to ognisko podpalają ci z lewej, a może przeciwnie, ci z prawej. O, obydwie wersje są możliwe do realizacji przy użyciu przewodnim właśnie tych dwóch dużych eksterytorialnych baz zapewniających bardzo szybki przerzut logistyczny dużych sił i materiałów, oczywiście bez mhm. <gry> udziału urzędu celnego, który to sprawdzi. Więc. Sam rozumiesz, że trudno jest wskazać źródła ulicznych zamieszek. No właśnie to jest ciekawe, komu zamieszki w Kirgistanie mogłyby służyć. No popatrzmy sobie tak na mapę. Co my tu widzimy? Wielka i niezmierzona jest Rosja. tak? Rosja ostatnio na swoich obrzeżach ma całą masę problemów. Tak, Zacznijmy od Ukrainy, która, która, która była głośna kilkanaście lat temu. Dodatkowo nierozwiązane jeszcze do końca są kwestie Doniecka, Ługańska. Tak? O Krymie nie wspominam. Mieliśmy teraz niedawno próbę, nazwijmy to, aksamitnej rewolucji w Białorusi która raczej jest już raczej jest już zakończona i tutaj batko Łukaszenka, myślę, że udało mu się zachować władzę. Natomiast no oczywiście w, tu się nie patyczkowano w kwestiach, w kwestiach y, co, szło, co szło do prasy. No, Łukaszenko mówiący chociażby, że Polska już ostrzy pazurki na Grodno, to takie było hmm, niemiłe, naszy, y, patrząc na nas. No, całkiem niedawno rozmawialiśmy... Armenii i Azerbejdżanu, tak, o Karabach, tak. E, czyli znowuż, teraz mamy, mamy, południe, po, mamy południe Rosji, mamy południe Rosji pomiędzy Turcją, Iranem i Rosją, po, po, po środku jest jeszcze Gruzja e, i mamy konflikt no, na terenie, gdzie nikt tak naprawdę nie byłby zainteresowany, żeby z sąsiadów, żeby na tym terenie. Cokolwiek ostrego się działo, tak? Na ostro, ponieważ no, to by zagroziło gazociągom, rurociągom, roponośnym i tym podobne. Mamy wreszcie Kirgistan, tak? Mamy wreszcie Kirgistan, który. No, Rosjanie są tam zainstalowani militarnie, tak? Chińczycy instalują się tam w ramach swojego uzależniania gospodarczo wszystkich po kolei, tak? No tutaj mówimy o takim wewnętrznym sporze chińsko-rosyjskim, o tej właśnie republiki środkowoazjatyckie, no, ale Chińczycy no, w, ramach, w ramach swojego, w ramach już y, sprawdzonego szlaku i drogi, no to instalowali się na Sri Lance, instalowali się y, chociażby w Kambodży, y, między innymi w Kenii, Tanz Tanzanii. No Mamy do czynienia po prostu z ekspansją chińskiego kapitału, z przejmowaniem za długi ważnej infrastruktury, no to już omawialiśmy swoją drogą Wiele, wiele odcinków stecz. Więc, czy Chińczykom, jeszcze biorąc pod uwagę wątek ujgurski, by, by, by pasowało, żeby w Kirgistanie coś się działo? Też mi się nie wydaje. Bo Chyba jeżeli... wręcz przeciwnie. No właśnie. Zarówno Rosjanom, jak i jak i Chińczykom. Mam wrażenie, że jak najbardziej zależy, żeby w Kirgistanie, żeby w Azji Środkowej, w ogóle w tej azjatyckiej strefie, tej dom domenie rosyjskiej i chińskiej, żeby był spokój, żeby była cisza, żeby wszystko działo się elegancko i tak jak miało to miejsce. Czyli jedni umacniają się powiedzmy tam troszkę militarnie i dr ci drudzy umacniają się kapitałowo i rynkowo, pomimo że pomimo, że lokalni na przykład coraz bardziej ich nie lubią, no cóż, tak się sytuacja przedstawia. Więc gdyby tylko istniało jakieś państwo, jakieś na przykład mocarstwo, które miałoby możliwość, które miałoby możliwość podżegania w tych rejonach, tak? po to, żeby na przykład przeciągnąć Rosję na swoją stronę w konflikcie z Chinami, gdyby tylko istniało takie mocarstwo, no to, to, to... To by pasowało do tej układanki, którą staramy się nakreślić, tak? Podpaliłoby zarówno Kirgistan, jak i być może inne republiki stanów Azji Centralnej i na pewno uderzyłoby w Karabacho, który jest beczką prochu już od kilkuset lat. Mhm. I z wielokrotnymi już detonacjami wcześniej i poważnymi setkami tysięcy ofiar, tych wypędzonych ludzi, którzy cierpią te efekty szalonej polityki nienawiści, nakręcania tej spirali, no bo to są setki tysięcy realnych ludzkich tragedii. No ale ktoś, mhm. ktoś nimi zagrywa w, w, w, w, w historii. Te zamieszki w, w, pojawiają się tam, te, ta wojna regionalna w Karabachu pojawia się cyklicznie. Zawsze kiedy jest jakiś duży przełom na horyzoncie między islamem a chrześcijaństwem tam na południu, czyli między Rosją prawosławną, a islamem tureckim i zaprzyjaźnionymi państwami, to tam się pojawia te, to napięcie i jakiś konflikt wojenny. I to jest tragedia humanitarna i bardzo niedobrze, że to ma miejsce, ale faktem historycznym jest, że tego typu działania mają miejsce w nowej, nowożytnej historii w dobie tak zwanej demokracji. Jest to pożałowania godny fakt bieżącej kultury politycznej, bo tak się tę politykę robi. Szczególnie, gdy mówimy o aktorach tych imperialnych działających na zapleczu, bo to oni tym sterują. No Przecież te, nie te sąsiednie narody, które nagle wpadły na pomysł, żeby kolejny raz rzucić się sobie do gardeł. No ale żeby było ciekawiej, żeby było ciekawiej, to co się dzieje teraz, to co się działo ostatnimi czasy w Karabachu, zaowocowało, tymczasowo zawieszeniem broni. No z jednej strony z jednej strony Azerowie nie byli Azerbejdżan, bo ktoś mi wytknął wymowę Azerbejdżan, to ze stresu. Azerbejdżan tak w komentarzach pod poprzednim odcinkiem. Azerbejdżan tych, tych, tych postępów w Karabachu militarnych, jakichś wielkich, nie zanotował. Ormianie bronili się... Też można powiedzieć całkiem nieźle. W pewnym momencie przerodziło się to tak naprawdę w wymianę ciosów typu dron za dron, artyleria za artylerię. No i w tym momencie mamy zawieszenie broni z Moskwy, które weszło w życie o godzinie 12 czasu miejscowego 10 października. Oczywiście od pokoju między Armenią i Azerbejdżanem są jeszcze tutaj, jeszcze, jeszcze trochę, trochę wody w Wiśle upłynie. Żeby, żeby, żeby móc mówić o trwałym, o trwałym pokole. No ale z inicjatywy Wołody i Putina doszło do takich rozmów. Obydwie strony się zgłosiły. No i doszło do zawieszenia broni. Czyli jeżeli Putin w tym momencie, jeżeli Putin tak naprawdę na tym konflikcie na przykład nic nie ugrywa, a dąży do wprowadzenia porozumienia o zawieszeniu broni, no to te konflikty na na jego granicach, poza tuż poza jego granicami, no to to jest bardzo ładny przykład, że do niczego mu tak naprawdę nie służą. No i jeszcze jedna uwaga, o w tych rozmowach z Azerami brał udział także prezydent Turcji, Erdoğan, więc to były de facto rozmowy między dwoma watażkami, Putinem i Erdoğanem osobiście. Po prostu. Sądząc z tego kontekstu rozgrywających się rozmów dyplomacji. Mhm. Ten, ten rozejm jest bardzo kruchy, bo on już następnego dnia został poddany wątpliwość w postaci masowych ataków z obu stron. I obie strony teraz się oskarżają wzajemnie o złamanie tego rozejmu ale akurat akura, akura wydaje mi się, że dla Azerów i dla Ormian, ponieważ to jest zawieszenie broni teraz obie dwie strony tak czy inaczej będą próbowały się przepychać po to, żeby ugrać w wyniku nazwijmy to układu pokojowego ewentualnego jakieś zdobycze terytorialne no bo nie ukrywajmy, Azerowie jeśli chodzi o ten konflikt jednak no powiedzmy terytorium więcej zyskali nie, nie mówimy tutaj jakimś, nie wiadomo jakim terytorium nie odzyskali Karabachu. No, notabene Karabach to jest, tak jak Zoro wspomniał w poprzednim odcinku, to jest ta kolebka cywilizacyjna dla obydwu krajów, tak? Ale z drugiej strony, yy, zrobili sobie paru wrogów yy, w świecie ze względu na sojusz, na sojusz z Turcją. No, bo Turcja wybitnie wspierała Azerbejdżan w tym konflikcie. Więc zastanawiam się, no mamy, ten, mamy ten cykl idący, powiedzmy, Ukrainę, Białoruś, yy, idąca na, idący na Kaukaz, teraz mamy w Azji Środkowej, czyli, czyli, czyli tak jak wspominałem, tutaj to jest strefa, po prostu strefa, w której i Rosjanie, i Chińczycy są zainstalowani. Zastanawiam się, co będzie następne, no bo powoli się zbliżamy do Pacyfiku. Kazachstan? Mongolia? Nie wiadomo, ale chyba ten pochód racjonalny w jakimś w tym szaleństwie jest to jest metoda ich wypada z niej wyciągnąć wniosek o postępującej powoli eskalacji a przesłanie metodyczne pedagogiczne z tego jest takie że jeżeli się z nami nie dogadasz to podpalimy ci dookoła wszystko jak już będzie dostatecznie gorąco, to wtedy sam do nas zadzwonisz. Tak ja z daleka odbieram wrażenie i momentami żałosne, momentami śmieszne, takie groteskowe sceny mnie coraz bardziej utwierdzają właśnie w takiej prostej wizji tego. Przesłania, bo proste metody są skuteczne w dużej polityce. To jest przesłanie pedagogiczne do Putina. Musisz się z nami umówić co do porządku dużego mocarstw po wielkim przesileniu, po tak zwanym resecie. Nie będziesz mógł ciągle siedzieć na, na płocie między Azją i Zachodem musisz się opowiedzieć po której stronie. Albo będziesz w obozie towarzysza si, czyli u Chińczyków w kieszeni, bo cię wykupią i cię skolonizują, albo będziesz naszym przyjacielem. I my cię tutaj powoli przekonujemy do powrotu do swojej macierzy, do tych kontaktów z cywilizowanym zachodem. Wróć przez Petersburg do cywilizacji zachodniej. Nawróć się, nie na nową religię, zostaw sobie prawosławie, ale ciągle umocowane w orbicie zachodniej kultury. Wybierz zachód, z zachodem będziesz bezpieczny i te wszystkie ogniska zgasną. No bo jak nie, no to wtedy podbijecie od południa, od zachodu islam i to będzie taki kocioł że i ty, i twój kolega z Pekinu będą mieli dostatecznie dużo problemów, aby myśleć o jakiejś rywalizacji światowej. To jest wersja numer jeden, bo to wcale nie koniec dramaturgii i tej całej pięknie rozwijającej się historii, bo jest wersja alternatywna. A jaka? No, taka, którą być może szczegół, której poznasz niebawem, 1 listopada, podczas naszego webinaru, gdzie podamy Ci różne dodatkowe ingrediencje, a generalnie idea przewodnia brzmi w ten sposób, że owszem, dawny tyran światowy, czyli Stany Zjednoczone, pełniący jednoosobową funkcję żandarma świata. Owszem, mogą wciąż przy użyciu wyspecjalizowanych metod kolorowych rewolucji CIA wywoływać wedle swojego życzenia rewolucje, przewroty państwowe, bo to wszystko jest tanie, wprowadzić zamieszanie jest dużo taniej niż coś zbudować. Wysadzić budynek, no to pięć minut, proszę pana, sto tysięcy dolarów, trochę kilka kilogramów dobrego ładunku wybuchowego, dwa tygodnie organizacji i mamy załatwione a zbudować ten budynek, no to kilkadziesiąt milionów. No to sam rozumiesz, że wywołać chaos, dezorganizację i zniszczenie jest dużo tańsze niż zbudowanie jakiegoś stabilnego porządku. Tak jest. I powodowanie tych różnych zamieszek rewolucji, destabilizacji regionów oczywiście jest najskuteczniejszą metodą zmiany, zmian politycznych, bo jest metodą najtańszą. Po prostu, bo to w porównaniu do uporczywego budowania czegoś w znoju i pocie czoła, no to jest metoda znacznie wygodniejsza, lepiej wygląda na ekranach, tak? szybko się odbywa. No i przede wszystkim właśnie znowu ekonomicznie jest dużo tańsza, ale... Czy ona jest praktyczna na dłuższą metę? No chyba nie. Alternatywny scenariusz mianowicie jest taki, że ten hegemon świata, troszeczkę się ostatnio słaniający na nogach, owszem, może wciąż wykonywać, realizować te różne rewolucje i tak dalej, gdzieś tam na obrzeżach Władimira Putina, pod płotem mu podpalając różne ciekawe granaty, okej, okay, to może, cały czas, zawsze to mógł, więc nadal to robi ale w tym samym czasie być może jest przygotowywane główne rozdanie wyborcze na podwórku domowym Trumpa i neomarksiści już tam mają wszystkie widły naostrzone, mają ładunki wybuchowe i inne ciekawe instrumentarium do wywołania szerokiej wojny domowej, która zakwestionuje wybory demokratyczne i wprowadzi nowy rodzaj rządów w Stanach Zjednoczonych neo mówię mówienie przypadkowo, bo Partia Demokratyczna pod rządami stety i niekojarzącego okolicy kandydata do wyborów prezydenckich, ja, którego ja opisałem w kilku analizach, powołując się na źródła, no dosyć dokumentnie, skąd on się bierze i dlaczego został wystawiony. No, wystawienie takiego kandydata ewidentnie wskazuje na przygotowanie do do próby sił na podwórku wewnętrznym Stanów Zjednoczonych, gdzie demokracja może okazać się jej y, organizację systemy już zbyt krótka wobec chaosu, dezorganizacji i kolorowej rewolucji na ulicach. Hmm. Czy to się zrealizuje ten scenariusz wojny domowej? Ja nie przesądzam, tylko sugeruję sądząc po objawach, że coś takiego jest przygotowywane. Więc to taki wariant alternatywny w bieżącej historii, najbliższych tygodni, miesięcy i lat. E, wiele lat wskazuje, że przesilenie porządku światowego będzie burzliwe, no bo inne być nie może. Czy w jego ramach będziemy obserwowali załamanie struktur dotychczasowego hegemona światowego jest to coraz bardziej prawdopodobne. I w tej perspektywie, patrząc na te zamieszki, zamieszania, przewroty teatralne, groteskowe, w, no ale przecież realnie się odbywające w Azji Środkowej i okolicach, no optyka nasza się mocno zmienia, bo te przemiany yy, i tragedie rodzinne różnych klanów złodziei tam panujących od 20 lat nabierają zupełnie nowego wymiaru, bo to nie chodzi o jakiś klan złodziei rządzących w Kirgistanie, Azerbejdżanie czy tam załóżmy w, w, w, w Turkmenistanie. Albo nawet w Kazachstanie, wyprzedzająco, mi tę nazwę, bo to też jest nam, że tak powiem, na deskach kreślarskich, No bo chodzi o coś większego. No właśnie, chodzi o coś większego i chyba te lokalne pionki muszą być podporządkowane temu większemu rozdaniu. Które mnie osobiście bardziej interesuje, intryguje podnieca i fascynuje, bo zajmuje sporo czasu dotarcie do rzetelnej informacji, a dzieje się naprawdę dużo. Wypadałoby jeszcze... Ja już troszeczkę przedryfowaliśmy w inną stronę, aczkolwiek rzeczywiście zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na nasz webinar, który będzie mieć miejsce 1 listopada o 20.00, czyli summa października na kilka dni przed wyborami amerykańskimi, to ma, które mają mieć miejsce 3 listopada i wtedy już, sobie, już przed wyborami my sobie porozmawiamy na temat kogo widzimy jako zwycięzcę, co z tego wyniknie. I nakreślimy kilka ciekawych scenariuszy. Natomiast wracając jeszcze taka kropka na i do Kirgistanu, tak? Wypadałoby spróbować odpowiedzieć na pytanie, co teraz? Moja odpowiedź, przyznam szczerze, może niektórych z Państwa mm, zaskoczyć, ale ja powiem po prostu nic. Nic z tego dalej nie wyniknie. E, zakładam scenariusz, w którym, no, w, w, do którego dążymy, czyli e, władze spełniły, spełniły tutaj wymagania ulicy, dojdzie do kolejnych wyborów, będą to wybory Załóżmy w mniejszym stopniu sfałszowane niż dotychczasowe, znaczy może nie tyle sfałszowane, po prostu południe, te partie z Południa dominujące bardzo, bardzo kupowały, skupowały głosy. Natomiast no, jeżeli by popatrzeć tak naprawdę na rozłożenie demograficzne ludności w Kirgistanie, no to widzimy widać wyraźnie, że, że, że ta demografia, ta demografia składa, kraju składa się z, z Skłania się wybitnie jednak na stronę południową. Na północy, owszem, mamy, mamy stolicę kraju, mamy Biszkek, to jest 900 tysięcy mieszkańców. Sam Kirgistan, to jest 6,5 miliona ludzi, to jest populacja bardzo, bardzo przyrastająca, ponieważ 35% ludności jest w wieku niepełnoletnim, także y, mieszkańców Kirgistanu przybywa. Natomiast jeżeli popatrzeć na rozłożenie demograficzne, no to jednak większość ludności kraju znajduje się na południu. Znajduje się na południu, w tych, nazwijmy to, oblastach obła oblastach to jest Batken, Osh, Jalalabad. Abad. To są te regiony Kirgistanu właśnie zaliczane do tak zwanego południa, które, które, które. do południa, którego partie polityczne i którego przedstawiciele właściwie nieprzerwanie rządzą Kirgistanem od 1991 roku. Więc co wyniknie z kolejnej rewolucji, przepraszam, wiosennej, może nie wiosennej, jesiennej rewolucji w Kirgistanie. No tak naprawdę nic, rozpisze się nowe wybory, trzeba będzie przypieczętować mniej lub bardziej status quo i być może być może silną reprezentację młodych ludzi, którzy, która wyszła na ulicach, w jakiś sposób próbować wykorzystać do, do ewentualnych celów politycznych. Ponieważ to, co dzieje się teraz na ulicach Kirgistanu, jest troszeczkę odmienne od tych poprzednich. Od tych poprzednich rewolucji, ponieważ wcześniej, tak w 2010, którą zarysowałem, no to było, dotyczyła tak naprawdę kwestii etnicznych. Tutaj był podział. Yy, Kirgizowie, Uzbekowie, tak, natomiast tym razem, tym razem na ulicach mamy przede wszystkim przedstawiciele, przedstawicieli młodych, którzy mają dosyć, mają kolejny raz z rzędu dosyć partii tych twardogłowych, staruszków, która. Rozsa rozsiadła się na szczycie i która jest mniej lub bardziej skorumpowana, i która ustawiła swoimi klanowymi ludźmi najważniejsze stołki krajowe. No, ja się absolutnie zgadzam. Mają, mają absolutnie prawo i mają, mają obowiązek przeciwko temu przeciwko temu protestować. No to jest. E, e, najsilniejszy nurt popularnej polityki ludowej na świecie, czyli sprzeciw antykorupcyjny, sprzeciw wobec rządzącej oligarchii. Wszędzie, szczególnie w epoce koronawirusa na styku drugiego i trzeciego świata, to się objawia. Te masowe protesty, na przykład w Ameryce Łacińskiej, to nam pokazały, że to są uniwersalne protesty łączące różne nurty polityczne. W tym ujęciu tradycyjnym, czyli że socjaldemokratów, socjalistów, radykałów wszelkiej maści, anarchistów, zielonych i także partie liberalne w naszym rozumieniu, czyli takie wolnorynkowe. Oni wszyscy protestują przeciwko czemu? Korupcji. Oligarchii. A w epoce koronawirusa ucisk polity, policyjny wzrasta, więc to naturalne napięcie obserwowane będzie narastało. No bo ucisk policyjny także w epoce koronawirusa z tymi idiotycznymi nakazami kagańcowymi będzie także przewidywalnie narastał. I frustracja gospodarcza i każda inna także. No wobec czego y, masowe protesty, no, no, no nie trzeba już proroka, żeby to zobaczyć, że one się będą po prostu odbywały na naszych ulicach y, powszechnie. Z powodu narastającej frustracji, niemocy, rozpaczy, y, no i zniesmaczenia tym, co... Widzimy, no i tu nie jesteśmy odosobnieni. Przeciwnie tu odnosząc się do naszego domowego podwórka, ja znów pokuszę się o krótką prognozę. Troszeczkę wybiegam poza horyzont typowego oglądacza telewizora. Ale to już widać, że za krótkie, kilka miesięcy ekipa tak zwanej dobrej zmiany, tych wielkich obrońców patriotycznych, takich wspaniałych, ideowych, zamieni się w brunatnych nadzorców koronawirusowego porządku, czyli takich policyjnych ormowców, takich no przypominających dawną, starą komunę. Zobacz pan, jak to się czasy zmieniają. I to nie dlatego, że oni by tego chcieli, tylko po prostu yy, oni sami pędzeni przez jakieś czynniki zewnętrzne przybierają te role. Trochę niechętnie, ale widać, że się jakoś tam odnajdują w tym nowym rynsztunku. Tacy wielcy odnowiciele i patrz pan, znowu zamordyści. <ślesz> No my w ostatnim czasie na link czacie na Bogaty Men także dyskutowaliśmy na te tematy. Mamy update dotyczące i aktualizacje dotyczące tego, co się dzieje na świecie. Także zapraszam serdecznie też do spojrzenia u nas. Yy, u Zora Państwa naparu, państwo na pewno docenicie summa summarum, jego cotygodniowy przegląd informacyjny. Także również gorąco zapraszam. A na zakończenie tego, odcinku chciałem, tego odcinka chciałbym wspomnieć tylko... Yy, o fladze jeszcze kirgiskiej, ponieważ to jest bardzo ciekawy temat. Tak, Flaga kirgiska przez lata zmieniała się, zmieniała na różne możliwe sposoby. Pierwsze wzmianki o flagach i sztandarach Kirgizów znajdowały się w starodawnym eposie o Manasie. Tak? Natomiast flaga kirgiska no, przez te ostatnie powiedzmy, 70 czy 90, no 70 lat trwania Związku Radzieckiego Właściwie była, dominował kolor czerwony, tak? W 1981 roku przywrócono, yy, przepraszam, później dodano niebiesko-białe pasy jeszcze, potem usunięto sierp i młot i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, trwały debaty na temat kirgijskiej flagi w momencie, kiedy państwo uzyskiwało niepodległość. Yy, Trwały, trwały bardzo poważne dyskusje dotyczące głównego koloru, ponieważ ten okazał się najbardziej kontrowersyjny. Chodziło o kolor niebieski i czerwony. Niebieski utożsamiany był przez narody turkijskie z tak ważnym w ich mitologii niebem, czyli po prostu niebo, niebo gwiaździste nad nimi, oni na, oni na koniu i podróżują przez stepy. Natomiast południe południe niebieski kolor uznaje jako kolor, jako kolor żałoby. Dlatego też przeważająca część parlamentarzystów z południa pomysł niebieskiej flagi odrzuciła. Z kolei innym w niesmak był kolor czerwony, zbytnio kojarzący się z komunizmem i flagą ZSRR. Ale jednak ten kolor jako główny kolor flagi przyjęto odnosząc się znowuż do symbolu, do symbolu, do eposu Manas, gdzie kolor czerwony miał symbolizować odwagę. No, zyskał on więcej zwolenników. Natomiast na środku flagi znajdziecie państwo klasyczny, klasyczny właśnie pochodzący z ludów, z ludów turkijskich i ludów mongolskich, znajdziecie drewniany wierzchołek jurty, tak zwany tünduk, który jest uznawany... Kirgistanie za symbol ojczyzny. Otoczony jest on słońcem, 40 promieniami słońca, oznaczającymi jedność narodu wywodzącego się od dawnych 40 plemion. Zazwyczaj, zazwyczaj tworząc grafikę czołową do naszego, do naszego nagrania, bardzo często wykorzystuję właśnie motywy flagi narodowej. Tym razem jednak stwierdziłem, że byłoby to troszeczkę za proste i odniosłem się właśnie do tej y, przytaczanej symboliki. To znaczy znajdziecie tam państwo kolor czerwony, znajdziecie państwo tam tyndyk, ale znajdziecie państwo również ten kolor niebieski jako kolor y, nieba. Jako kolor po prostu w pewien sposób może nie, na, nie dający nadzieję, ale odnoszący się do tej starodawnej, wręcz starożytnej, średniowiecznej historii Kirgistanu również. Więc taka drobna, mała symbolika z mojej strony. No i cóż, dziękujemy serdecznie, słyszymy się ponownie za tydzień i do usłyszenia. Dobranoc. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, jak zwykle bardzo serdecznie, no i czekamy na dalsze wydarzenia w nastroju jesiennym, bo strasznie tu ostatnio pada i zimno. No i co, panie dyrektorze?